Zaczynamy przedział rozmów. Dzień dobry panu! A czy ja wiem, czy taki dobry? No weź pan mnie nie dobijaj, co się znowu stało? A nie uwierzysz pan, to znowu afera jest wokół tego akta. A to co? SB się reaktywowało? Nie tam panie, gorsze od SB. A co może być niby gorsze od SB? No nie słyszał pan? Toż to nas będą inwigilować przez ten komputer. Pan internet ma na myśli. No tak, te, te akta będą takie akta na każdego, taki nowy IPN. E-IPN. E, to dlaczego oni chcą nas tak inwigilować? No żeby mieć globalną kontrolę nad całym światem. I co, Od tak ludzie sobie na to pozwalają. A gdzie tam panie już zaczęli protestować w sieci? To w sejmie nawet automat do kawy nie działa. A niby dlaczego nie działa? No bo hakerzy protestują i teraz wszystko jest zhakowane. A to w telewizji coś Pawlak mówił jak się zabezpieczyć. Ja to myślałem, że on o koncepcji mówi. Wiesz pan, ja gospodarstwo rolne 30 lat prowadzę. I naprawdę mnie nie trzeba pouczać jak się byka kastruje. Panie, coś pan, on nie o tym. On o takiej kastracji komputerów mówił. A jak to się robi? No wnuczek mi opowiadał. Bo on taki młody haker, w ogóle taki ambitny chłopak, zapisał się do takiej grupy parafialnej, anynomus czy czy jakoś tak... Musisz pan po prostu usunąć z komputera jądro, żeby się te wirusy nie, nie rozmnażały. No dobra, a jak ja mam na przykład dojarkę sterowaną komputerowo ze środków z Unii, to jak ją wykastrować? Uuu, to masz pan przechlapane jednym słowem. Nie słyszał pan, że się włamali na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Ale co to ma wspólnego z moją dojarką, bo ja dalej nie rozumiem. Czego, Maryśka, mi znowu dupę zawracasz? Jak to krowę wessało? To wołaj Józka, łapcie ją za nogi, wyciągnij to ją z tej dojarki. Jak to nida się za nogi? To tą krowę, co na wózku jeździła, wciągnęło? To łap ją za ogon. To ma jeszcze sprawne. Jak se nie dacie rady we dwójkę, to weź ta obory ciągnik i wtedy pójdzie musem. A co tam się stało? Nie uwierzysz, pan. Do Jarka mi krowę wciągnęło. No mówiłem panu, że masz pan przechlapany. Nie zdarzyłeś się pan w czas zabezpieczyć przed hakerami, a ci, co się włamali na stronę Ministerstwa Rolnictwa, to te podmienili sterowniki do wszystkich dojarek. I co teraz będzie? A to nie wiem, co mój wnuczek skrakuje. Tego jeszcze nawet nasze słońce Peru nie ogarnie. To co ja mam teraz niby biedny począć? No wejdź pan na Facebooka, ściągnij najnowsze aktualizacje sterowników do Jarki i sobie zainstaluj. Proste, co nie? No tak... nie do końca. A to tak za darmo? No wystarczy, że klikniesz Pane Lubię To na fanpage'u ze strony mojego wnuczka i się samo zrobi. A daj pan spokój. Zbeto przynajmniej lali pałą mi było z głowy. A tutaj to nie dość, że wszystkie wnuczki anonimowe, komputery schakowane, to jeszcze świnie i krowy poszkodowane. Nie zapominaj pan o stratach w instytucjach rządowych. No przecież mówiłem, że świnie poszkodowane. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.